Leon Mitkiewicz, Wspomnienia Kowieńskie, 1938-1939 Wydawnictwo Bellona, Warszawa, 1990 rok Nagranie z Zakładu Wydawnictw i Nagrań Związku Niewidomych w Warszawie w roku 1993 czyta Marek Prałat.